Sam Pan 21 Panie, król raduje się mocą Twoją i weseli się bardzo zbawieniem Twoim. Spełniłeś pragnienie serca Jego i prośbie ust Jego nie odmówiłeś. Bo wyszedłeś mu naprzeciw z darami, które przynoszą błogosławieństwo. Włożyłeś na głowę Jego Koronę szczerozłotą Prosił Cię o życie Dałeś Mu je Długie dni na zawsze Na wieki Chwała Jego Jest wielka dzięki zbawieniu Twemu Wspaniałością I dostojeństwem Okryłeś Go Bo czynisz Go Błogosławieństwem na zawsze Udzielasz Mu radości Przed obliczem swoim Król bowiem ufa Panu i dzięki łasce Najwyższego nie zachwieje się. Ręka Twoja dosięgnie wszystkich nieprzyjaciół Twoich. Prawica Twoja dosięgnie tych, którzy Cię nienawidzą. Uczynisz, że będą jak w piecu ognistym, gdy się zjawisz. Pan w gniewie swoim pochłonie ich a ogień ich pożre. Wygubisz z ziemi ich pokolenie, a potomstwo ich spośród ludzi, bo zamierzyli zło przeciwko Tobie. Uknuli spisek, lecz nie przemówi. Ty bowiem zmusisz ich do ucieczki. Cięciwę łuku swego nastawiasz przeciwko nim. Powstań, Panie, w mocy swojej a będziemy śpiewać i wysławiać potęgę Twoją. I myślę, że słuchając słów tego psalmu, czy czytając je, widzimy, że ten obraz, który tutaj jest w tym psalmie namalowany, wykracza poza to, czego sam Dawid doświadczał, którego jest tutaj autorem tego psalmu, ludzkim autorem. Dawid Jakkolwiek doświadczał szczególnego Bożego błogosławieństwa i Bóg dał mu oglądać wiele zwycięstw, to jednak słowa tego psalmu wykraczają poza jego osobę. Ewidentnie mówią o wielkim synu Dawida, o tym, który jest królem królów i panem panów, który prawdziwie to pragnienie jego serca, aby zwyciężyć wiemy, że jego walka, jego atak był na wszelkie zło i na dzieła diabelskie. To, była jego, to był zamysł, do której on się przygotowywał i do której był przeznaczony jeszcze przed założeniem świata, aby przyjść i zniweczyć wroga ludzkości, zniweczyć wszelkie dzieła diabelskie. Wiemy, że gdy przyszedł, Walczył. i jego walka była zwycięską walką i chociaż w oczach ludzi mogło, mogło wyglądać na to, że został pokonany w niebiosach jest zapisane jego wielkie zwycięstwo i ten psalm też o tym zwycięstwie mówi o tym zwycięstwie, które sprawiło że dzisiaj jest przyozdobiony chwałą i dostojeństwem i tak też list do hebrajczyków powołując się na słowa tego psalmu o nim mówi o to nadchodzi dzień, kiedy On przyjdzie i to Jego całe zwycięstwo w całej pełni się zamanifestuje. Kiedy, tak jak tutaj czytamy, dosięgnie swoją ręką wszystkich swoich nieprzyjaciół i gdy się zjawi, sprawi, że będą jak w piecu ognistym. To zwycięstwo, które tam dokonało się na krzyżu Golgoty w śmierci naszego Pana, które zostało zapieczętowane w Jego zmartwychwstaniu, Dzisiaj oglądamy jedynie duchowy wyraz tego. Dzisiaj jedynie przez wiarę chwalimy go i wywyższamy go i doświadczamy tego zwycięstwa w naszym duchowym życiu. W jakiejś mierze doświadczamy też owoców tego zwycięstwa w naszym doczesnym życiu tutaj. Ale nadchodzi dzień, o którym mówi też ten psalm, kiedy to zwycięstwo w całej pełni zamanifestuje się i dla tych, którzy stoją po stronie tego zwycięskiego króla będzie to czas chwały, śpiewu, wysławiania jego potęgi natomiast dla wszystkich innych będzie to dzień zagłady będzie to dzień manifestacji tego zwycięstwa zła jeśli to zło jest w ich życiu jeśli oni są w tego zła doświadczą na sobie sądu nad tym złem jakże to straszny będzie sąd zmusić do ucieczki zmierzyli zło przeciwko niemu, knuli spusek spisek lecz nie zwyciężą. w tych wszystkich ludzkich knowaniach, w tych wszystkich ludzkich zamysłach, w tych wszystkich próbach odsunięcia od siebie władzy Boga odrzucenia tego wszystkiego, co Bóg w Chrystusie zgotował ludzie ponieszą straszną klęskę i choć dzisiaj może się wydawać, że wielu z nich triumfuje, nadchodzi ten straszny Dzień Pana Gdzie Bóg rozprawi się z wszelkim złem I z wszystkimi ludźmi Którzy tkwią w tym złem Natomiast dla nas Jest to dzień, który jak mamy w sobie Bożym Powinniśmy umiłować Jest to dzień, którego powinniśmy wyglądać Jest to dzień, którego Z utęsknieniem Powinniśmy oczekiwać, dlatego, że jest to dzień Objawienia chwały naszego Pana i Zbawiciela jest to dzień, kiedy Jego Królestwo zapanuje na tej ziemi gdzie On będzie rządził w swej chwale i poddane będą Mu wszystkie narody i wszyscy ludzie padną przed Nim na kolana wszyscy wyznają, że On jest Pan wszyscy będą musieli uznać Jego władzę, Jego panowanie, Jego Królestwo i dla nas, którzy w Niego wierzymy dla nas, którzy pod Jego skrzydłami się chronimy jest to dzień triumfu, jest to dzień chwały i nasze serca powinny szybciej bić, kiedy o tym myślimy. Kiedy o tym rozmawiamy. To jest coś, o co powinniśmy też wołać i modlić się. Przyjdź Panie Jezu. Tak woła Jego Kościół. Tak wołają ci, którzy pragną nastania Jego dnia. Chciejmy dzisiaj wysławiać Go i wielbić za to wielkie zwycięstwo, którego dokonał. Chciejmy chwalić Go i niechaj nasze serca też będą na nowo dzisiaj pociągnięte ku Niemu i oświecone chwałą tego zwycięstwa wspaniałością tego zwycięstwa aby ta chwała, która jest w naszych sercach rzeczywiście mogła szczerze zbijać się do Niego Powstańmy, proszę do modlitwy dziękujemy nasz drogi Panie za kolejny dzień Twojej łaski za ten piękny, słoneczny poranek który możemy się tutaj zgromadzić, aby rozmyślać o Twoich dziełach, o Twoich zwycięstwach o tym, czego Ty, Panie, dokonałeś i o tym, co jeszcze nas czeka o tym, co nadchodzi daj nam, Panie, dzisiaj wejrzeć Twoje tajemnice daj nam łaskę, by dzisiaj zobaczyć więcej, Panie, z Twojej chwały z Twojej mocy z Twojego wielkiego zwycięstwa aby i nasze serca radowały się w Tobie i weseliły. Abyśmy z utęsknieniem wyczekiwali tego dnia, Panie, kiedy przyjdziesz, aby to wszystko, co zdobyłeś, w całej pełni zamanifestowało się i stało się naszą rzeczywistością, w której będziemy żyć. Prosimy, byś i dzisiaj objawiał się nam, Panie, by Twe Słowo penetrowało nasze serca, by Twój Święty Duch przemienił nas w Twojej obecności te prawdy, o których tutaj czytamy, o których mówimy, nie pozostały tylko jakąś sferą naszych myśli, naszych tylko przekonań, ale by ta prawda zmieniała nas, aby wyzwalała nas od wszelkiej nieprawości, wszelkiego zła i przysposobiała nas do owocnej służby dla Ciebie, Panie. Tobie wiernie służyć, Ciebie wiernie chwalić, Ciebie wywyższać całym naszym życiem. Pomóż nam, Panie, czcić i wielbić Ciebie. Pomóż nam śpiewać z głębi naszych serc, z wdzięcznością i z uwielbieniem. Poprowadź nas, Panie. Poprowadź w tym czasie modlitwy, uwielbienia. I działaj pośród nas, jak sam chcesz. Niechaj Twój Duch używa nas, Panie, abyśmy posługiwali jedni drugim, tymi darami, którymi nas obdarzyłeś. you will be on the first of us. Amen.